Powtórka programu Zmiana klimatu Marta Hoppe, zapraszam. Słonie to największe zwierzęta lądowe, które żyją na ziemi. Mają charakterystyczne trąby i uszy. Wszyscy znamy je z bajek, z książek. Są ulubieńcami wielu osób, przynoszą też według wierzeń i legend szczęście. Budzą zainteresowanie i niestety też pożądanie. No i właśnie o tym będziemy, między innymi o tym będziemy rozmawiać. Dzisiaj obchodzimy Dzień Ochrony Słoni. I jak się okazuje, te ogromne i majestatyczne zwierzęta w swoim naturalnym środowisku mają niewielu wrogów, a tym największym jest właśnie człowiek. A ze mną na łączach człowiek, który na pewno jest przyjacielem słoni Michał Sokołowski, Orientarium Zołudź. Dzień dobry. Dzień dobry. Miał pan przyjemność opiekować się słoniami w Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi właśnie. Czy to są zwierzęta, z którymi można się zaprzyjaźnić? Czy udawało wam się dogadać i złapać taką nić porozumienia? Czy można to przyjaźnią nazwać? Ja bym tak tego nie nazwał, ale na pewno wzajemnym szacunkiem. To jest coś, co opiekun musi sobie ze słoniem wypracować, bo do szczęścia te słonie nas nie potrzebują. My jesteśmy gdzieś tam obok, więc one po prostu współpracują z nami. I bym nie nazywał tego raczej przyjaźnią. Czyli tolerują tych, którzy się o nich troszczą, no na pewno, a tych, którzy się nie troszczą, a wręcz chcą zrobić krzywdę, no pewnie nie lubią. Jak to jest z tymi słoniami i z tym właśnie człowiekiem, który jest ich największym wrogiem? Co my takiego złego robimy? Znaczy, no nie ja i nie pan, ale ludzie, którzy próbują słonią zniszczyć życie. W jaki sposób to robią? No przede wszystkim kłusownictwo. No może już ta skala zabijania słoni, żeby pozyskać ciosy w skórę jest już mniejsza. No, większym zagrożeniem jest jednak niszczenie środowiska. fragmentacja tego środowiska, która uniemożliwia słoniom migrację do nowych pastwisk, dzieli populacje. że załóżmy potem jak są różne populacje w obrębie danego reg regionu te słonie nie mają jak się między sobą spotykać na kopulację na przykład na, żeby te geny były jak najbardziej różne w populacji tylko zaczynają się po prostu kisić we własnym sosie. To też nie sprzyja na pewno, żeby taka populacja była zdrowa w przyszłości. A ile w ogóle jest gatunków słoni żyjących na wolności? Czy to jest po prostu jeden słoń indyjski i tyle, czy też są różne gatunki? To nawet nie jest słoń indyjski, tylko to jest słoń azjatycki, który dzieli się na cztery podgatunki. Jeżeli chodzi o akurat azjatyckiego, czyli mamy słoń azjatycki dzielący się na słonia indyjskiego, słonia z Sri Lanki, słonia z Sumatry i słonia z Borneo. W przypadku słonia afrykańskiego mamy dwa gatunki. Jest to słoń afrykański leśny, no i tak słoń afrykański sawannowy, no tutaj tak nazewnictwo, jak to przetłumaczę sobie z angielskiego na polski jest, może być busz elefant, sawanna elefant, to zależy jak. To chce. Czyli przede wszystkim słoń azjatycki i słoń afrykański. Czy te gatunki są zagrożone wyginięciem? Czy któreś z nich y, mają dosyć już trudne życie i rzeczywiście ta populacja znika? Na pewno słoń azjatycki i ten słoń afrykański sawadnowy, one są zagrożone. Najgorzej ma się słoń afrykański leśny, bo on jest krytycznie zag zagrożony. Tutaj niestety te słonie żyją na dość małej przestrzeni, no i tam w Kongo, i tam w okolic okolicy w tych państwach sąsiadujących, gdzie ciągle są jakieś konflikty zbrojne. No i niestety te słonie też padają ofiarą. Niestety tych różnych bojowników są zabijane na mięso i... Czyli kłusownictwo na słoniach nadal jest, nadal ludzie polują na te zwierzęta, ale to chyba spore wyzwanie, żeby upolować słonia. No szczerze powiedziawszy myślę, że dla tych osób, które się tym trudnią, to już mają tak opanowaną sztukę zabijania słonia do perfekcji, że nie jest to dla nich jakiś wielki problem. No odważni na pewno są, ale myślę, że niezbyt rozsądni. Skoro mówimy o tym, że niektóre z gatunków słoni są zagrożone wygnięciem, to w takim razie ogród zoologiczny jest dla nich ratunkiem. Czy to dzięki temu, że mamy je w ogrodach na całym świecie, no ta populacja nie zginie, bo jednak będą się rozmnażały choć w niewoli? Ci będą się rozmnażały, ale ja bym tutaj w przypadku słoni bardziej zaryzykował stwierdzenie, że są to ambasadorzy swojego gatunku w ogrodach zoologicznych. No musimy liczyć na to, że być może jak człowiek przyjdzie do zoo dla dziecka i zobaczy takie zwierzęta, nie tylko jak i inne zwierzęta. Może w przyszłości on postanowi walczyć o ochronę tych zwierząt i wymyśli czy sfinansuje, opracuje jakiś bardzo fajny program, który w przyszłości też pomoże uratować te słonie i inne zwierzęta w naturze. Czyli taka edukacja w ogrodzie zoologicznym, żeby mieć szacunek do zwierząt, no ale taką zasadą i taką rolą zo jest między innymi dbanie o te gatunki, żeby nie wyginęły. Czy w takim razie słonie się nie rozmnażają zbyt chętnie, te, które mieszkają w zo? słonie się rozmnażają. Niestety ciąża trwa no, prawie dwa lata. Trzeba też pamiętać, że obecna populacja słoni często została do Europy sprowadzona już 50 czy nawet 60 lat temu. I do końca nie wiadomo jakie są pochodzenia tych słoni. Tak? Często te słonie były właśnie z jakichś sierocińców, czy no po prostu były łapane i sprzedawane przez te różne państwa. I takie słonie też często lądowały z jakąś traumą i wcale tak kiedyś się dobrze nie rozmnażały. No teraz już się trochę inaczej podchodzi do zwierząt. Przede wszystkim zwierząt się już nie łapie z wolności. To jest mit. Wszystkie zwierzęta, które są w ogrodach, są po prostu już w tych ogrodach od pokoleń. No i dba się o, o rozród tych słoni. No, Mimo wszystko dalej jest wiele trudności. Nie jest to jeszcze aż tak poznane i tak dopracowane, żeby wszystko się udało, jakby się chciało. Ale rozmnażają się tak. No, populacja się utrzymuje mniej więcej na takim poziomie, na jakim powinna. A ile słoni jest w orientarium za łódź? Obecnie mamy dwóch samców, bo niedawno pożegnaliśmy dwójkę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 bo to koordynator decyduje do jakiego ZO pojedzie który osobnik, on prowadzi księgę hodowlaną i on dba o to właśnie, żeby ta populacja była jak najbardziej zróżnicowana i żeby wszystko było dobrze tak. No, czasem zdarza się, że te słonie się nie dogadują między sobą, no i wtedy trzeba organizować wyjazdy do innych ogrodów, ale przede wszystkim są to zwierzęta z innych ogrodów, czyli pewnie gdzieś z Europy, z którego co jeszcze nie wiem. To trzymamy kciuki, żeby się pojawiły, bo tym samcom być może jest nieco smutno bez żadnej towarzyszki. A jaką słonie w ogóle mają naturę? Jakie to są zwierzęta? Bo nam się kojarzy z takimi majestatycznymi, które niewiele robią, które po prostu tylko machają trąbą, ewentualnie wachlują się uszami, niespiesznie przemierzają te Teren, czy to jest prawda o słoniach? Czy to są zwierzęta niepoznane jeszcze tak naprawdę trochę tajemnicze? Słonie poza człowiekiem w naturze to nie mają raczej naturalnego zagrożenia. Tam drapieżniki na nie nie polują raczej. Chyba, dlatego mogą spokojnie, prostu... niespiesznie się przemieszczać, nie muszą uciekać. Tak, dlatego myślę, że taki wizerunek jest prawdziwy. Jak gdzieś tam można spotkać jakąś grupę słoni, które się gdzieś tam pasą w dżungli czy na sabadnie, to raczej są te słonie w takich miejscach, gdzie nic im nie zagraża, więc są Relaksowane i z reguły tak, nie, nie śpieszno im nigdzie. I żyją raczej e... w stadach? Tak, to są stada rodzinne, gdzie przewodzi, przewodzi samica, matka z reguły wszystkich innych samic, które są w tym stadzie. Od czasu do czasu dochodzi samiec, który kręci się gdzieś tam z reguły w okolicy tych, tych stad z samicami. No wiadomo w jakim celu na kopulację I... W momencie, kiedy rodzą się samce i one są już tak w wieku około tych 10 lat, trochę starsze, no to one się oddzielają od stada. One często tworzą takie grupy kawalerów, załóżmy są dwa, trzy takie młode słonie, które gdzieś tam załóżmy podążają za jakimś starym samcem i się też od niego uczą różnych zachowań i zdobywania pokarmu, którędy chodzić, w ten sposób mniej więcej funkcjonują słonie. No my raczej mamy okazję zobaczyć słonia właśnie w ogrodzie zoologicznym bądź w innym miejscu, ale myślę, że to nie jest dobre miejsce dla słoni, czyli cyrk. I tam, gdzie są tresowane te zwierzęta, które tam w cyrku się pojawiają, potem trafiają też do ogrodów zoologicznych? Tak, słonie trafiały kiedyś do ogrodów z cyrków. Teraz na szczęście tych cyrków ze zwierzętami jest już coraz mniej, więc rzadko się zdarza, żeby słonie trafiały do ogrodów zoologicznych z cyrków. No, no to jest to, dobra to, wiadomość, to, że rezygnujemy z tej atrakcji, cyrkowej atrakcji, czyli tresura słoni, a w ogóle w ogrodzie zoologicznym ten słoń bywa jakoś zabawiany, bywa uczony jakiś sztuczek, czy to jednak jest? odchodzi się też od tego, żeby im takie zajęcia wymyślać, że niech sobie radzą tak jakby chciały, a nie tak jak człowiek ich nauczy. I tutaj wrócę do tego, co powiedziałem na początku, że nasza relacja opiera się na wzajemnym szacunku. Ponieważ my ze słoniami prowadzimy treningi medyczne. Są to treningi, które mają nam i słoniom pomóc w obsłudze, czyli na przykład korekcja kopyt, sprawdzenie stanu uszu, skóry, pobrania krwi. Więc my prowadzimy takie treningi ze słoniami. Wszystko jest na zasadzie jest dobrowolny wybór słonia, czy dzisiaj chce współpracować, czy nie chce on oczywiście za, za to, że wykona to, co opiekun od niego wymaga to dostaje nagrodę i tutaj chodzi o wzajemny właśnie szacunek, że jeżeli opiekun ma szanuje tego słonia i ten słoń też respektuje tego opiekuna, to ta relacja jest o wiele łatwiejsza i, i działająca. W momencie, kiedy opiekun nie wypracuje sobie tego respektu u słonia, to tak naprawdę to słoń trenuje opiekuna, a nie opiekun słonia. Słonie doskonale potrafią wymusić te nagrody od opiekunów. Mają swoje sposoby. No Myślę, że można by inne zwierzęta też pochwalić za taką działalność. Ostatnio byłam w warszawskim ogrodzie zoologicznym i dyrektor Andrzej Kruszewicz opowiadał mi, jak to podszczypują szympansy w pupę, po to, żeby właśnie przygotować je do, do ewentualnych szczepionek. Jeżeli trzeba zrobić zastrzyk, no to ten szympans czy inne zwierzę wie, że y, może podejść, bo to szczepnięcie potem kończy się jakąś nagrodą, a że w międzyczasie udało się podać zastrzyk no to przy okazji dwie rzeczy załatwione. Czyli podobnie ta tresura słoni wygląda właśnie tak? Nie żeby tresura, żeby... a trening. To nie jest tresura. Trening słonia wygląda tak właśnie i chodzi o to, żeby potem można było takie słonie leczyć. A wiadomo w ogóle ile jest słoni żyjących w niewoli? Oj, niestety takich informacji nie ma. No bo można powiedzieć, że ogród zoologiczny to jest życie w niewoli. Trochę tak, ale w takich dobrych warunkach. Zdecydowanie można tak powiedzieć. Jeszcze informacje, ile, ile jest słoni w ogrodach zoologicznych można znaleźć, ale ile jest już słoni w różnych sanktuariach, sierocińcach, no już takiej wiedzy myślę, że nikt nie posiada. Bo i takie miejsca też są na świecie, gdzie te słonie właśnie żyją. A jak my, tacy zwykli obywatele, możemy pomóc słoniom? Czy coś możemy zrobić, żeby im się żyło lepiej? Coś możemy zrobić. No tak naprawdę punktu siedzenia w Polsce, to najwyżej możemy przeznaczać pieniądze na ochronę różnych e, organizacji, które działają w ochronie zwierząt. No Przede wszystkim, jak jedziemy na wakacje, to nie, nie jeździć na słoniach. Gdzieś tam w Azji, jak czasem gdzieś przy drodze można spotkać, że stoi słoń i można podjechać i załóżmy za drobną opłatą tego słonia nakarmić. No, tak też się nie powinno robić. No jest to jednak e, napędzanie tego biznesu. A co jest złego w takim biznesie? No bo mamy wrażenie, że ten słon jest zaopiekowany, że jest nakarmiony, że ma całkiem dobre warunki życia. Czy to e, tylko ta fasada, to co my widzimy, a e, za kulisami dzieje się im dużo gorzej? Różnie. To należy. <śmiech> tak jak i schroniska, takie i dla słoni są lepsze i gorsze, prawda? Jeżeli jest osoba prywatna, to jakiś machód, który trzyma słonia i... No te słonie jeszcze, są słonie pracujące, które są wykorzystywane tam do ciągnięcia tych różnych kłód w dżunglach i tak dalej, no to nie można powiedzieć, że ten słoń jest e, niezaopiekowany, no bo bez tego słonia ten człowiek nie będzie mieć pieniędzy, więc na pewno dba i o tego słonia. Ale no już jazda na słoniach dla turystów, no nie jest niczym dobrym. No, no, to, że człowiek siedzi na słoniu, to się krzywdza, dlatego słonia nie dzieje, ale cały proces, który jest potrzebny, żeby ten słoń spokojnie stał i pozwolił się dosiąść, jest o wiele bardziej brutalne, bo jest to po prostu łamanie psychiczne takiego słonia, jak jest małym słonikiem, żeby nie podniósł trąby wyżej niż głowa człowieka. Także no, tutaj ten słoń po prostu... Ma być poddany człowiekowi i to jest większy problem niż to, że ktoś siedzi na słoniu. I to jest to, czego my nie widzimy, bo te treningi, czy właśnie tu chyba można użyć słowa tresura, odbywa się bez naszej obecności. A dlaczego właściwie tak. słonie są tak ważne dla ekosystemu? Co by się stało, gdyby słonia zabrakło? Słonie przede wszystkim rozsiewają nasiona. One bardzo dużo spożywają, ale bardzo mało trawią i te niestrawione nasiona podczas wydalania odchodów są rozsiewane po całej dżungli. To nie dodatkowo torują drogę przez dżunglę dla innych zwierząt. No, są to raczej takie no, ważne no, ważne z, z punktu widzenia ekosystemu role, które są niezbędne. No Nie tylko słonie, i wszystkie inne zwierzęta roślinożerne też biorą w tym udział. To prawda, ten ekosystem to, są, to jest wszystko zespół naczyń połączonych, więc jeżeli zabraknie jednego gatunku, to trudno przewidzieć, co się może stać, ale na pewno no, przyroda będzie wyglądała nieco inaczej. Mówi się też o słoniach, że one mają bardzo dobrą pamięć, słoniową pamięć. Czy to jest prawda? Tak. Tutaj muszę powiedzieć, że tak, że nawet po wielu latach czy dziesiątkach lat słoń potrafi rozpoznać swojego opiekuna, z którym kiedyś miał styczność. To, to to, tak, to na pewno. No, słonie też pamiętają jednak te trasy, które pokonują na wolności i przekazują te trasy, yy, uczą młode słonie, którędy mają chodzić. To już jest jakieś niebezpieczne miejsce, jak ominąć to miejsce, więc zdecydowanie mają na pewno dobrą pamięć. Na no drugi stereotyp o słoniach, że boją się myszy. Czy tutaj to jest prawdziwa historia, czy zdarzyło się, że słoń chował się albo uciekał przed myszą? Nie, nie, nie, nie. Pewnie, jak to można usłyszeć, są to kwestie osobnicze. Pewnie gdzieś tam kiedyś był jakiś słoń, który się myszy przestraszył, ale nie powiedziałbym to, że to jest nagminne i, i można, może się to odnieść do wszystkich słoń. To w takim razie jest trochę w formie żartu ta mysz, ale pamięć słoń ma dobrą. Mówiliśmy o tym, że największym zagrożeniem dla słoni jest kusownictwo i utrata siedlisk, czyli jakbyśmy jeszcze raz zastanowili się, co my możemy zrobić, to na pewno nie kupować przedmiotów, które są wykonane z kości słoniowej, ale myślę, że też takie nasze zakupy, chociażby kawy, mają znaczenie, jeśli chodzi o to wysiedlanie i tę utratę siedlisk słoni, dlatego że no, muszą być wycinane drzewa po to, żeby uprawiać kawę. To, jaką my potem kawę pijemy, czy właśnie z takich upraw wybieramy kawę, to być może też gdzieś pośrednio ma wpływ na to, w jakich warunkach żyją słonie. No zdecydowanie ma to wpływ, bo jednak i to nie tylko słonie, bo i wiele innych zwierząt cierpi przez to, że te dżungle są wycinane pod plantacje. To jest trudny temat tak naprawdę, bo łatwo nam się mówi z naszej perspektywy ludziom, którzy żyją w krajach biednych, jak mają żyć i co mają robić, żeby utrzymać rodzinę, ale no jakbyśmy byli w takiej sytuacji,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 Słoń afrykański i słoń azjatycki, obydwa te gatunki znajdują się w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych. Warto zadbać o ich dobrostan. Mówimy dzisiaj o tym w Dniu Ochrony Słoni. A czy w Orientarium Zołudź jakaś impreza, wydarzenie w związku z tym dniem? Czy dzisiaj słonie dostały jakiś specjalny tort albo smakołyki? Nasze słonie codziennie dostają smakołyki, więc myślę, że dla nich jest to dzień jak codzień. I są na... Szczerze nie wiem, czy coś jest przygotowane. Więc... Dzień jak codzień nie byle szczęśliwe. Nie odpowiedzieć na to pytanie. Rozumiem, że ponieważ pan już teraz się słoniami nie opiekuje, miał pan tę przyjemność jakiś czas temu, ale gdyby się do nich teraz przejść, to by poznały, tak jak mówiliśmy, że mają dobrą pamięć, to swojego dawnego opiekuna by poznały. Ja, zdecydowanie, tak. To na pewno. A moim gościem był Michał Sokołowski, Orientarium ZOO Łódź. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. A my słyszymy się w kolejnym programie, ale zapraszam Państwa do Zo. To jest całkiem przyjemny spacer, wycieczka, zwłaszcza o tej porze roku, kiedy wszystko się zieleni, kiedy zwierzęta budzą się do życia. Może jakiś słoń wyjdzie i się Państwu pokaże. A ja dziękuję za dziś. Marta Hoppe, do usłyszenia. Taki mamy klimat. Powtórka programu. Dobry wieczór. W audycji Samozdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska. A dzisiejszym gościem jest pani Marta Kwaśniewicz, która uwaga specjalizuje się w psychologii jedzenia. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Proszę Państwa, będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, co zrobić, jeśli jedzenie jest naszym problemem i będziemy też rozmawiać o tym, dlaczego liderzy przegrywają z lodówką. Tak sobie z Panią Martą korespondowałam przed naszym dzisiejszym spotkaniem, bo Pani pomaga odzyskać energię bez restrykcyjnych diet, tak przynajmniej usłyszałam. To ciekawe pytanie. Dlaczego liderzy przegrywają z lodówką po 20? Dlaczego jesteśmy tak zapracowani, że ta lodówka staje się jakaś magiczna i niektórzy toną w niej po powrocie z pracy? To jest jakiś poważny populacyjny problem? Problem ludzi sukcesu, że w pracy są liderami, ludźmi sukcesu, a w domu są um, wpatrzeni w drzwi lodówki i nie mogą sobie z tym poradzić? No niestety trochę tak i ja bym tutaj powiedziała, że Osoby, które, o których możemy powiedzieć, że one funkcjonują w środowisku wysoce stresogennym, trochę traktują swój organizm jak taki samochód służbowy. Także on ma spełniać określone funkcje ma być narzędziem ma dojeżdżać prawda? Ma być niezadwodny no i tak z całej siły starają się deptać ten pedał gazu, aż w pewnym momencie ten samochód zaczyna szwankować. No i wtedy jest takie pytanie, co się dzieje, prawda, że nie tak miało być. No i podobnie z tym organizmem. Jest traktowany organizm jak narzędzie do realizacji określonych celów. No i się go eksploatuje no, do czasu, aż w pewnym momencie ten organizm mówi dość. Ja potrzebuję większego zaangażowania i większej uwagi. No i niestety wtedy najczęściej są już pewne problemy. Problemy z jedzeniem, bo wracam do pani specjalizacji i tego, czym się pani zajmuje na co dzień, A specjalizuje się pani w psychologii jedzenia. Co to jest ta psychologia jedzenia? Na jakie pytanie ona odpowiada? Ach, to jest fascynująca nauka, która mówi nam o tym, co się dzieje w... Umyśle, ale też w ciele, zanim w ogóle sięgniemy po jedzenie. Także odpowiada na pytanie, dlaczego? Dlaczego sięgamy po jedzenie? Czy to jest głód? Czy to jest może pragnienie, a może to jest po prostu nuda albo ekscytacja. Jeżeli to jest głód, czy na pewno to jest głód taki fizjologiczny, który czujemy w żołądku, a może jednak to jest głód emocjonalny i coś tam, jakieś emocje są niezaspokojone. I rekompensujemy je sobie czekoladą, rozumiem. No dokładnie tak, a z drugiej strony jak, w jaki sposób jemy, czyli czyjemy szybko, czy jemy wolno czy jemy z przyjemnością, a może jemy z takim poczuciem winy. No i czy jemy na pewno uważnie, czy na przykład jednocześnie skrolując telefon, przeglądając maile, prawda? Czyli no przede i... wszystkim pani jako ten psycholog, zajmując się psychologią jedzenia, zajmuje się odpowiedzią, odpowiedziami na pytanie, dlaczego jesz i jak jesz, a nie co jesz. To jest gdzieś na dalszym miejscu. Dokładnie tak. Dopiero mając ten obraz, prawda, taki holistyczny yy, obraz, yy, możemy sobie odpowiedzieć na pytanie, no co co tam się na tym talerzu znajduje? Czy to na pewno jest zbilansowany posiłek, czy może jednak te wysoko przetworzone przekąski? No i właśnie możemy w ten sposób dopiero powiedzieć, co zrobić, żeby to nasze jedzenie traktować jako fajne paliwo dla organizmu i naprawdę istotne, a nie czasami nawet jako wroga. To interesujące, bo właściwie jeśli myślimy o jakichś ludziach sukcesu, o perfekcjonistach, no to wydawałoby się, że oni, ponieważ są takimi perfekcjonistami w pracy, tak samo perfekcyjnie traktują jedzenie i stawiają je na piedestale. A z Pani słów wynika, że troszeczkę to jedzenie spada wtedy na dalsze pozycje. Prawda? To jest paradoksalne, mhm. prawda? No właśnie wydawałoby się, że te osoby mają wszystko absolutnie dograne na ostatni guzik i tak zwykle jest, natomiast tak się dzieje w pracy. Czyli jeżeli chodzi o takie cele związane z karierą, z pieniędzmi, z pozycją, i to wszystko jest dograne na ostatni guzik. Natomiast problem jest taki, że my często zapominamy, tak jak mówiłam o tym naszym samochodzie, prawda, dopóki nie, coś się nie zacznie dziać, no i jeszcze jest ta kwestia, że w.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 Na czym to projektowe podejście do jedzenia polega? Bo ja wyobrażam sobie, że ci perfekcyjni ludzie sukcesu na tyle potrafią się sobą zaopiekować, że są w stanie zamówić najlepszy catering i najlepsze diety dopasowane do stylu życia, znaku zodiaku oraz grupy krwi. A co tak nie wygląda? No to to to, to jest właśnie to clue, że y, skoro już mówimy o dietach i o zmianie stylu życia, no to jest to projekt. I teraz tak, to nie może być byle jaki projekt, dlatego, że y, te osoby szukają dopaminy, więc to musi być duży projekt. No i musi mieć cechy charakterystyczne, czyli musi być w określonym czasie, prawda? Y, musi mieć konkretne zasady, y, musi świetne mieć wyniki i no, ta gratyfikacja nie może być odroczona. To musi być szybciutko, już, już, już. W związku z tym, gdy, gdy te osoby się tak mocno skupiają na każdym szczególe i wszystko musi być tak dokładne, naprawdę bardzo łatwo się wysypać. I tutaj w psychologii mówimy o tak zwanym zniekształceniu poznawczym i głębiej o dychotomicznym myśleniu. Już myśl, mówię, cóż to znaczy. To jest wszystko albo nic, zero albo jeden, białe albo czarne, czyli w ogóle nie mamy żadnej palety barw pomiędzy. I niestety kończy się na tym, że jeżeli takiej osobie nie uda się zrealizować wszystkich punktów, czyli rozpisanego treningu, rozpisanej diety i tak dalej, i tak dalej, to rzuca to i w ogóle się tym nie zajmuje. I nawet w psychologii mówimy o takim efekcie pallicho, czyli aha, jak mi się jedno nie udało, noga mi się powinęła, to nie robię nic, bo po prostu nie mogę wytrzymać niedoskonałości. Mm. Um. Gdy pani o tym mówi, a ponieważ miałyśmy okazję rozmawiać wcześniej, to chciałam też zapytać o coś, co pani określa jazdą na kawie i na adrenalinie. I chyba każdy w tym momencie od razu wie, o czym powiemy, bo wielu z nas jedzie na kawie i adrenalinie. No ja nawet powiem, że część z moich podopiecznych, kiedy pierwszy raz o tym mówi, to wręcz czuć taką dumę że no, Pani Marto, ja tam do godziny 16-17 to tylko kawa. Ja wtedy załamuję ręce i mówię, och, no, ja to bardzo często um, porównuję z kredytem. Dlatego, że my robiąc tak, zaciągamy ogromny kredyt energetyczny u naszego organizmu i... Niestety z biochemią nie da się walczyć. Także ten kredyt będziemy musieli spłacić i to z nawiązką. Natomiast mówiąc o samej tej um, kawie, chciałabym tutaj dosłownie parę zdań. Bo jak to działa? Dlaczego możemy tak naprawdę funkcjonować? No więc jeżeli chodzi o kawę i kofeinę, do tego dochodzi jeszcze oczywiście adrenalina i noradrenalina. To są takie substancje hormowne w naszym organizmie, które niestety blokują też poczucie zmęczenia czy poczucie głodu. Więc jeżeli dyrektorka Kasia rano wypije sobie jedną kawę, to już proszę wziąć pod uwagę, że ten kortyzol zwany hormonem stresu, ja wolę tą nazwę hormon mobilizacji, bo on jest demonizowany w, w mediach, natomiast on nam jest super potrzebny, zwłaszcza do tego, żeby, żeby w ogóle wstać. Ale kortyzol jest najwyższy rano. Jak jeszcze do tego dołożymy naszą kawę, no to czujemy się pewni, pełni energii, prawda? Czyli czujemy, że możemy podbijać świat. No i to tak sobie działa przez parę godzin. Nie czujemy głodu, nie czujemy zmęczenia, a jak już... Już troszkę brakuje nam energii. To co robimy? Pijemy kolejną kawę. I tak rzeczywiście ten kredyt możemy sobie zaciągać do godziny 16-17. No a potem wychodzimy z pracy, zmieniamy środowisko i organizm mówi stop. Nie dałeś mi energii. musiałem się żybić sobą tak naprawdę. No to teraz oddawaj i to z nawiązką. Co stres robi z naszym ciałem? Bardzo wiele rzeczy. I... Yy, Tutaj musimy też rozróżnić ten stres chwilowy, który może nas rzeczywiście bardzo fajnie mobilizować od tego stresu, który się utrzymuje długofalowo. I no właśnie ten kortyzol, prawda, tak demonizowany obecnie, on z jednej strony jest bardzo fajny, bo włącza w naszym organizmie taki system walcz albo uciekaj. I proszę sobie wyobrazić, no jesteśmy na przykład w Tatrach, idziemy jakimś szlakiem i widzimy niedźwiedzia. No i co się wtedy dzieje? No właśnie, wzrasta kortyzol, my jesteśmy zmobilizowani, krew ucieka do naszych kończyn, do mózgu, myślenie staje się klarowne i wtedy jesteśmy zmobilizowani do tego, żeby uciec, żeby szybko zdecydować, nie nie ma czasu, trzeba uciekać albo trzeba walczyć. Także to jest dobra sprawa. Natomiast jeżeli ten kortyzol w organizmie stale utrzymuje się na wysokim poziomie, a my stale nie, prawda, mamy tą krew gdzieś tam w kończynach i w umyśle. To co się dzieje? Przede wszystkim no, szwankuje nasze trawienie, bo organizm na ostatnim miejscu będzie myślał o tym, że okej, okay, teraz musimy dobrze strawić nasz obiadek, prawda? Również niestety coraz gorzej przyjmujemy mikroskładniki, także tutaj mogą być coraz większe niedobory. Mamy potem problemy z sennością, nie potrafimy przejść z tego tak zwanego układu współczulnego, czyli właśnie walcz albo uciekaj, do układu przywspółczulnego, który pozwala nam wytworzyć serotonin czyli ten hormon takiego relaksu i po prostu odpocząć i zregenerować organizm. Także kortyzol, który jest długo podwyższony w naszym organizmie na pewno nie będzie korzystny. Czyli po takim całym dniu w stresie, po dniu, kiedy, który rozpoczęliśmy kawą, a później napędzaliśmy się kolejną kawą i adrenaliną. Jazda na kawie i adrenalinie plus stres. Powrót do domu. Pani wspominała o, tom, o tym, że ten organizm będzie wystawiał za to rachunek. Co się z nami wtedy stanie? Bo niektórzy mówią, że zaliczają coś w rodzaju energetycznego zjazdu. Nie są Aha. w stanie myśleć, funkcjonować. Koniec. Ten dzień już właściwie, ten wieczór jest, stra jest stracony. Jeżeli chodzi o energetyczny zjazd, to ja bym tutaj zostawiła to na chwileczkę, bo to będzie lepiej widoczne, jeżeli chodzi o sam ten okres pracy. Natomiast, co nam wjeżdża właśnie wieczorem? To są dwie kwestie. I dlatego ja kocham psychologię jedzenia, dlatego, że mamy nie tylko ciało, czyli biochemię, ale również psychę. Więc wytłumaczmy z dwóch stron. Z jednej przyjeżdżamy do domu, no i właśnie, ten organizm mówi, dosyć tego, proszę w tej chwili dostarczyć mi energię. No a w jaki sposób najszybciej możemy dostarczyć energię właśnie poprzez węglowodany proste, czyli cukry, tak? czyli najlepsza energia będzie ta właśnie z jakichś przekąsek typu batony, słodycze i właśnie często podopieczni mówią, i oni to zwalają na taką, na, psych na psychikę. Mówią, kurczę, jestem słaby, słaba, nie potrafię się powstrzymać. Bo mam czytego. wieczorne napady. No, tak? Siedzę w tej, lodówkę, tej lodówce, czyli lider tak. przegrywający <laughs> z lodówką po 20. No proszę sobie wyobrazić tą frustrację. Cały dzień jest ta decyzyjność, milionowe budżety i tak dalej. A wieczorem, no ja nie mogę sobie powiedzieć, przestań, przestań jeść, zostaw tą czekoladę. No niestety nie możesz, dlatego, że właśnie organizm powiedział,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 Hormon, który będzie w naszym ciele, będzie trafiał do naszego ciała raz, razem z jedzeniem, ale niestety, żeby on się dostał do, do, do naszego mózgu, to musi przejść przez taką tak zwaną barierę krew-umysł. A żeby to zrobić, to musi się pozbyć innych aminokwasów, które są w tej, w tej krwi. A co najlepiej czyści te aminokwasy, te inne cukry? No właśnie insulina. W związku z tym najpierw wdajemy dużą dawkę glukozy, potem mm -hmm. wystrzela ym, ta insulina, która czyści wszystkie sobie cukry. Dochodzi właśnie do tego zjazdu, o, który, o którym pani redaktor wspominała. Natomiast wtedy tryptofan może się przenieść do mózgu i możemy włączyć, wręcz tak y, powiedziałabym, że organizm to robi na siłę, właśnie tą, tą, już, y, tą kwestię y, relaksu i takiego spokoju. To jest nam bardzo potrzebne. Natomiast z drugiej strony jeszcze dosłownie dwa zdania na temat psychę. No bo oczywiście biochemia robi swoje. Organizm mówi, proszę o tą energię. Natomiast również my sami z siebie chcemy sobie dać tą chwilę relaksu. Czujemy, że cały dzień spędziliśmy właśnie w pracy, że to wymagało od nas masy energii, a teraz chcemy po prostu odpocząć. No i psycha też będzie mówiła o tym, czy przypadkiem gdzieś tam nie mamy takich nawyków, które na przykład zrodziły się nawet w dzieciństwie, że takim najszybszym i najskuteczniejszym sposobem uspokojenia siebie są właśnie słodycze. Bo to będzie taki nawyk, prawda, automatyzm, z którym dość ciężko jest pracować, ale oczywiście się da, natomiast no właśnie, no bo to jedzenie będzie takim też społecznie akceptowanym środkiem uspokojenia, prawda? W przeciwieństwie mm -hmm. do używek innych, no to jedzenie, no czemu nie, no nie mogę zjeść czekolady, także tutaj też z tej strony psychiki będziemy chcieli się po prostu uspokoić w ten i zrelaksować w ten sposób. No to teraz powiedzmy, jak sobie z tym poradzić i jak z tego wyjść? Bo ja wiem, że pracuje Pani z pacjentami, z osobami, które się zgłaszają, stosując taką metodę, w której liczy się i analiza, i biochemia, i psyche, a później jest jeszcze S jak system. O co chodzi? Jak wspomóc osoby, które chciałyby zacząć wygrywać z lodówką jako liderzy? Mm -hmm. Przede wszystkim, tak jak pani redaktor powiedziała, sprawdzamy co się dzieje, czyli robimy sobie taką bazę, na, na której pracujemy, czyli co się dzieje, ile tego jemy, czy naprawdę mamy problem, co się działo w przeszłości jak wy wygląda nasz styl życia, bo cały czas mówimy też o osobach, które no, ciągle są pod jakąś presją. I proszę pamiętać, że te osoby nie tylko są pod presją zewnętrzną, czyli nie milionowe budżety yy, i zespoły i tak dalej, i przełożeni, ale też pod dużą presją taką wewnętrzną, prawda? Bo oni chcą być idealni. Także sprawdzamy, co się dzieje w tej bazie i potem przechodzimy no właśnie do biochemii, bo czasami naprawdę drobne zmiany, Pomagają i to bardzo. I zupełnie taki przykład: Z zeszłego tygodnia zgłosił się do mnie e, kierownik, który mówi: No, mam ogromny problem codziennie z gagi. Ja już nie mogę z tym. Co ja mam z tym zrobić? No i właśnie y, okazało się, że pan kierownik ma taki zwyczaj, że codziennie rano sobie je duży jogurt owocowy i zapija to kawą. I to jest po prostu w jego przypadku takie kombo, że potem zgaga przez cały dzień. I wystarczyło tą jedną rzecz zmienić, żeby pan kierownik odzyskał energię i przestał się przejmować samą zgagą. Więc czasami takie y, drobne triki y, wystarczą, natomiast oczywiście nie zawsze więc tutaj potem musimy sprawdzić co się dzieje w tej strefie psyche i tutaj się może różnie dziać bo oczywiście możemy mówić o nawykach właśnie o tym że chcemy sobie po prostu um, no Dać trochę tej przyjemności, no bo przecież każdy z nas lubi od czasu do czasu przecież zjeść lody czy, czy czekoladę. Natomiast czasami jednak okazuje się, że problem leży głębiej. I to jest trochę jak cebula. My, my ją tak, prawda, odsłaniamy, aż dojdziemy do, do tej głębi, bo czasami na przykład za tym jedzeniem stoi niskie poczucie własnej wartości, czasami brak poczucia akceptacji. Także czasami na przykład ktoś będzie jadł w taki chaotyczny sposób dlatego, że chce się oderwać na przykład od problemów poza pracą. Także tych problemów... Um, tych to taka problem... taka psychoanaliza będzie tego no, jedzenia, No dokładnie. Tak? No właśnie. I to jest też ważne. Super, że pani redaktor o tym mówi, bo bardzo często przychodzą osoby i one są przekonane, że ich problemem jest jedzenie. A tak, wcale nie jest. Jedzenie może być wynikiem tego, co się tam dzieje w umyśle, jakie są przekonania, jakie właśnie są te zniekształcenia poznawcze. Może ktoś katastrofizuje, może ktoś kompletnie nie wierzy w siebie, może dla niego praca, ten stres. To jest właśnie środowisko, w którym on się odnajduje, bo tam się czuje kimś. Także tutaj rzeczywiście czasami musimy bardzo głęboko sięgnąć, żeby dotrzeć do tego o co tak naprawdę chodzi. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem audycji Samozdrowie była pani Marta Kwaśniewicz, która specjalizuje się w psychologii e, jedzenia. Dziękuję bardzo. Ja również bardzo dziękuję. Powtórka programu. Świat w powiększeniu. Michał Strzałkowski, dobry wieczór. Dziś będziemy mówić o sytuacji na Bliskim Wschodzie. Sporo e, wydarzeń e, oczywiście tam ma miejsce. A moim i państwa gościem jest e, Krzysztof Płomiński, były ambasador naszego kraju w krajach e, arabskich, krajach e, Zatoki Perskiej. Dobry wieczór, panie ambasadorze. Dobry wieczór. Mamy informację z dzisiejszego popołudnia, że e, Izrael i e, Liban uzgodniły dziesięciodniowe zawieszenie broni, które ma zacząć funkcjonować za niecałych 2,5 godziny, czyli o 23.00 czasu polskiego. Dostali też zaproszenie do Białego Domu na rozmowy premier Izraela Benyamin Netanyahu i prezydent Libanu Joseph Aoun. To wszystko przekazał amerykański prezydent Donald Trump. Już Benyamin Netanyahu, izraelski premier też to wszystko potwierdził. Oficjalnego potwierdzenia ze strony władz Libanu jeszcze nie znalazłem, ale nie wykluczam, że się pojawiło lub niebawem pojawi. Czy to jest przełom, panie ambasadorze? No bo przecież Izrael w Libanie wojuje nie z państwem libańskim, tylko z Hezbollahem. Na Bliskim Wschodzie wiele rzeczy powie, jest inaczej niż wydawało się, że powinno być i inaczej niż jest to w podręcznikach stosunków międzynarodowych napisane. Także tutaj te konflikty, które na Bliskim Wschodzie mają miejsce od dziesięcioleci, one tak pogmatwały sytuację, że w tej chwili to trzeba byłoby rzeczywiście Aleksandra Macedońskiego, przyzwoity miecz, no i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 od dekad pierwszego między dyplomatami izraelskimi i libańskimi. No i wydaje się, że w tej chwili jedna i druga strona, bo z Bejrutu również płyną takie sygnały, że prezydent Aoun pojedzie do Waszyngtonu spotkać się z premierem Izraela, jeżeli oczywiście jakaś niespodzianka nie wypadnie. No i co więcej Hezbollah również akceptuje te rozmowy, czyli po prostu deklaruje gotowość przestrzegania rozejmu między oboma krajami. No wszystko to jest oczywiście na głowie postawione, tak jak pan mówił, ponieważ z jednej strony mamy tu do czynienia z przedstawicielami władz państwowych, zarówno Izraela, jak i Libanu. Natomiast z drugiej strony wojna się de facto toczy między jednostkami izraelskimi a bojownikami Hezbollahu, który zresztą też jest bardzo skomplikowaną organizacją, bo nie jest to tylko organizacja zbrojna, ale jest to również partia polityczna, która jest elementem konstytucyjnego porządku w, samym, w samej Republice Libańskiej. Jest to ugrupowanie polityczne oczywiście, które jest reprezentowane w rządzie. No i generalnie rzecz biorąc, występując w Waszyngtonie w rozmowach pod przewodnictwem prezydenta Trumpa z premierem Izraela, tak naprawdę prezydent libański powinien reprezentować cały kraj. W jakim stopniu będzie to możliwe? Trudno powiedzieć. Tu jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz, która związana jest właśnie z rozpoczęciem i rozejmu i planowanymi dalszymi rozmowami. Mianowicie jest to spełnienie, to okresowe zawieszenie broni, spełnienie warunku irańskiego przed kolejną turą rozmów ze Stanami Zjednoczonymi. Wszyscy mają nadzieję, że do niej ostatecznie dojdzie w ciągu najbliższych dni i te rozmowy libańsko-izraelskie po prostu będą otwierały drogę również, czy ułatwiały ewentualne jakieś bardziej elastyczne podejście również ze strony Iranów podczas przewidywanych rozmów ze Stanami Zjednoczonymi, no, które znowu się jeżdżą od wszelkiego rodzaju problemów, właściwie w dużym stopniu nierozwiązywalnych, ale myślę, że cała społeczność międzynarodowa, wszystkie kraje, również Europa, kraje regionu mają nadzieję na odprężenie, na zmianę, na zmianę sytuacji, jakiś postęp w kierunku przynajmniej y, tymczasowego unormowania sytuacji, ustabilizowania, ponieważ y, no, coraz więcej sygnałów napływa o konsekwencjach dla całej gospodarki światowej, tego, co się dzieje w rejonie Zatoki, no i tego, co może się tam dalej stać w związku z częściową blokadą cieśniny Ormus i prawdopodobieństwem, czym Teheran grozi zablokowaniem przez jemeńskich rebeliantów Huti wejścia na Morze Czerwone, czyli cieśniny Babel-Mandab, co byłoby dodatkowym czynnikiem komplikującym w ogóle sytuacji wpływającym już naprawdę katastrofalnie na yy, globalną gospodarkę. No tak, bo tamtędy nie tylko ropa i gaz są transportowane, ale właściwie wszystko między Azją a e, Europą. E, ja jeszcze zapytam o to, o czym pan e, trochę wspomniał, czyli o te możliwe rozmowy amerykańsko-irańskie w Pakistanie. Donald Trump dziś e, dziennikarzom powiedział, że ma nadzieję, że takie rozmowy mogłyby się już w najbliższy weekend e, odbyć. Natomiast pakistańskie media piszą, że policja e, zaczyna przygotowywać się do e, odcięcia od ruchu tych samych części Miasta, w których rozmawiali właśnie poprzednio negocjatorzy amerykańscy i irańscy, znaczy rozmawiali przez pośrednictwo pakistańskich dyplomatów. Natomiast, że, że jakby te same powtarzają działania, które były i we Islamabadzie, i w Rawalpindi, które no, w zasadzie z Islamabadem niemal połączone, te miasta są tuż obok siebie, że, że tam się właśnie takie przygotowania sztoczą, żeby ten szczyt był gotowy. To chyba są dobre znaki. Delegacja i wysokiego szczebla pakistańska była w Teheranie, przekazała stanowisko amerykańskie, wróciła z tego co rozumiem do Islamabadu i te sygnały o takich technicznych krokach przygotowujących rozmowy mogą rzeczywiście znaczyć, że osiągnięto postęp umożliwiający łącznie właśnie z tym zawieszeniem broni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 no, oczekują, że to pośrednictwo, mediacja pakistańska będzie na tyle skuteczna, że pozwoli osiągnąć postęp w tym kryzysie irańskim i również doprowadzić do przywrócenia swobody żeglugi na międzynarodowych szlakach handlowych. A czego potrzeba do tego, żeby wrócić do Libanu, żeby w Libanie pokój y, zapanował? Bo ja rozumiem, tak przynajmniej z wypowiedzi dyplomatów amerykańskich, chodzi o Marco Rubio, sekretarza stanu, że przynajmniej Amerykanie tak to widzą, że Izrael z państwem libańskim się porozumiewają i doprowadzają do tego, że Hezbollah zostaje rozbrojony, że skrzydło wojskowe zostaje zlikwidowane i że na tym korzysta i Izrael i sam Liban. To, to nie jest prosty scenariusz. Ha. Nie ma na Bliskim Wschodzie chyba żadnego prostego scenariusza, a gdyby tak było, to pewnie bylibyśmy w innej zupełnie rzeczywistości. Poza tym na Bliskim Wschodzie zawsze się znajdzie ktoś, dla kogo proste rozwiązanie i stabilizacja no, jest niezgodne z interesami i robi wszystko, żeby sytuację skomplikować. W Libanie, no ja osobiście pamiętam czasy, kiedy Liban był pięknym, cudownym krajem jeszcze nawiązującym do tradycji bliskowschodniej Szwajcarii ze wspaniałymi miejscami, ze wspaniałymi ludźmi i jednocześnie no, ze swego rodzaju rozwiniętą demokracją.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 setki tysięcy uchodźców syryjskich, którzy no, przyczynili się też do skomplikowania sytuacji wewnętrznej i problemów, ale także konsekwencje bardzo specyficznego systemu władzy w Libanie, tej struktury, która zresztą została przez Stany Zjednoczone skopiowana przetransplantowana do Iraku, gdzie no, jest ten system konfesjonalny, wyznaniowy. No i wszystko funkcjonowało może nawet dobrze w tym pierwszym okresie bezpośrednio po II wojnie światowej po ustanowieniu tej współczesnej państwowości libańskiej. Ale jak tylko struktura demograficzna zaczęła się zmieniać, jak tylko na terenie Libanu zaczęły być realizowane najróżniejsze interesy państw, zarówno regionu, jak i wielkich, wielkich mocarstw, to wszystko zaczęło się chwiać. No, do tego doszły też problemy o charakterze wewnętrznym. Korupcja, niewłaściwe zarządzanie państwem. Problemy właśnie gospodarcze, problemy finansowe, które były. No, ten wielki wybuch w porcie w Bejrucie, który też wstrząsnął całym krajem. No i to prowadziło do tego, że no, Liban jest jak gdyby cieniem tego wspaniałego, dawnego kraju, który był. Ma setki tysięcy uchodźców, chociażby z tego ostatniego okresu. W tej chwili Spore kawałek terytorium na południu Libanu jest pod okupacją izraelską i Izraelczycy niszcząc dzisiaj ostatni most na rzece Litani w zasadzie odcięli południe Libanu od reszty kraju i wydaje się, że po prostu chcą przekształcić ten teren w coś w rodzaju drugiej gazy, ponieważ konsekwentnie wyburzają budynki, miasteczka, wioski, nawet nawet mniejsze, mniejsze miasta i sygnały, które płyną z Izraela świadczą również, że w rządzie izraelskim znajdują się siły, które chętnie by potraktowały ten kawałek Libanu jako terytorium, na którym na dłuższy okres czasu, a może na zawsze swoje władztwo rozciągną.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 Są w tej chwili wtopione w większe realia międzynarodowe, tak naprawdę sprawy globalne i są wzajemnie powiązane. Są wzajemnie powiązane, czego nie zawsze chcemy zauważyć w Polsce, również z sytuacją, jaką mamy na naszych wschodnich granicach, czyli mówimy o Ukrainie. To jest, jesteśmy, żyjemy w okresie turbulencji globalnych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 no Przestało w zasadzie obowiązywać w wielu przypadkach prawo międzynarodowe. No Jeżeli można, tak jak w przypadku Rosji i Putina, zaatakować wbrew prawu międzynarodowemu Ukrainę, czy również tak jak to zrobili Amerykanie z Izraelczykami, wbrew prawu międzynarodowemu zaatakować Iran no to można y, sądzić, że jeżeli y, tutaj jakaś refleksja nie przyjdzie, to po prostu w którymś momencie całe stosunki międzynarodowe zamienią się po prostu w jedno kłębowisko, z którego y, ten kto silniejszy będzie tylko w stanie wyciągnąć korzyści dla siebie. Ambasador Krzysztof Płomiński, były ambasador w krajach arabskich, krajach Zatoki Perskiej. Bardzo panie ambasadorze dziękuję za tę rozmowę. Uprzejmie dziękuję, pozdrawiam. I państwu również dziękuję. Dobrego wieczoru, do usłyszenia. Świat w powiększeniu. Powtórka programu.